Marmurowe niebo wie głębi, z kową w chmurach Wczoraj jak róża, a dziś to tylko burza I tracę równowagę, kiedy tak na Ciebie patrzę Każdej nocy inną pod kołdrę bierzesz gwiazdę Za dnia Ty zaś celebrujesz ze słońcem Niby takie proste, lecz moralnie To jest miłość lewa, jak ręka, a w niej trzymana zemsta Zastrość strzela i tłem, jest nadzieja, a krew się przelewa Patrzymy na to z góry jak chmury Wiesz, siła to natury, parasłomiażdy miasty. Lecz nie pioruny wyładowania energii Ogromnej policie gdzie tracimy swe rozumy On sublimuje do Boga Znam to od posta błękit zamienia się w koszmar Ufamy tym pozorom, ikonom z wodnej pary Parę z ust chłodnej, wiejącej, niczym wiatry Unosimy ponad siebie podniecenia, placer zaklejona Świadomość, szereg chmur nad tym miastem, A w nich widać afekt, złość ta bywa śmietna Ja się śmieję tu, z uśmiechem jak tęcza Różne życia, różne miejsca, jedna patologia Unosimy ponad siebie, Ta nie myśli słowa Do góry głowa, do niej przybita jest korwa W szale tych uczuć, drobnych jak krowla Różne życia, różne miejsca, jedna patologia Unosimy ponad siebie, Ta nie myśli słowa Do góry głowa, do niej przybita jest korwa W szale tych uczuć, drobnych jak krowla